Rozdział dziesiąty Sprawiedliwi i niegodziwi królowie Przejmują kolejno panowanie nad Jeredami Gdy ludzie postępują sprawiedliwie Pan ich błogosławi i szczęści im I stało się, że Szez, potomek Heta Gdyż Het zginął z głodu z całą rodziną Z wyjątkiem tylko Szeza Zaczął znowu odbudowywać królestwo I Szez nie zapomniał zagłady ojców I ustanowił sprawiedliwe królestwo Pamiętając, co Pan uczynił, przeprowadzając Jereda i jego brata przez morze I szez postępował drogami Pana I urodzili mu się synowie i córki I jego najstarszy syn, któremu na imię było także szez, Powstał przeciwko niemu, ale zginął Zabity przez rozbójnika pragnącego jego wielkich bogactw I ojciec miał znów pokój i stało się, że Szesz wybudował wiele miast i ludzie zaczęli się znowu rozchodzić po całym kraju. I Szesz żył do późnej starości. I urodził mu się Riplakisz. I Szesz umarł, a Riplakisz panował po nim. I Riplakisz nie postępował sprawiedliwie przed panem, gdyż miał wiele żon i nałożnic i nakładał na lud wielkie ciężary i wysokie podatki. Za te podatki wybudował wiele ogromnych budynków. I zbudował dla siebie przepiękny tron. Wybudował też wiele więzień i kto nie chciał lub nie był w stanie płacić podatków, zostawał wtrącany do więzienia. I Riplakisz zarządził, aby pracowali tam bez ustanku na swoje utrzymanie, a kto nie chciał pracować, był na jego rozkaz zabijany. Wykonywano więc dla niego we więzieniu różne prace, a nawet oczyszczano tam złoto i wykonywano wszelkie prace wymagające wielkiego fachu i ludzie cierpieli z powodu jego rozpusty i niegodziwości. I gdy upłynęły 42 lata jego panowania, ludzie powstali przeciwko niemu i zaczęła się nowa wojna w kraju, w której Riplakisz został zabity, a jego potomkowie wypędzeni z kraju. I po wielu latach Morianton, potomek Riplakisza, zebrał armię spośród tych, których wypędzono. Razem z nimi wytoczył bitwę i zdobył wiele miast. Tak zaczął ciężką i trwającą przez wiele lat wojny. W końcu zdobył cały kraj i uczynił się nad nim królem. I gdy uczynił się królem, zmniejszył ciężary ludu, przez co zyskał ich przychylność, że namaścili go na swego króla. I Morianton był dla nich sprawiedliwym królem, ale sam nie był sprawiedliwym człowiekiem z powodu swej rozpusty, dlatego został odsunięty od Pana. I stało się, że Morianton zbudował wiele miast i za jego panowania ludzie mieli wielką obfitość, wiele budynków, wiele złota i srebra, zboża, duże stada i różne rzeczy, które poprzednio utracili. I Morianton dożył bardzo sędziwego wieku I na starość urodził mu się Kim I Kim panował po swym ojcu przez osiem lat, zanim ojciec jego umarł I Kim nie panował sprawiedliwie, dlatego Pan nie był mu łaskawy I jego brat powstał przeciwko niemu i wziął go do niewoli I Kim pozostał w niewoli do końca swego życia w niewoli miał synów i córki i na starość urodził mu się Lewi i kim umarł. I Lewi służył w niewoli przez czterdzieści dwa lata po śmierci swego ojca i wytoczył wojnę przeciwko królowi tego kraju i zdobył królestwo. I gdy zdobył królestwo, postępował sprawiedliwie przed Panem i Pan szczęścił jego ludowi. I Lewi dożył późnej starości i miał synów i córki i urodził mu się Korom, którego namaścił jako swego następcę na króla. I Korom postępował sprawiedliwie przed Panem przez całe swoje życie. I miał wielu synów i wiele córek. I umarł, przeżywszy wiele lat, idąc za przeznaczeniem całej ziemi. I Kisz był jego następcą. I stało się, że Kisz umarł także I Lip był jego następcą I Lip również postępował sprawiedliwie przed panem I za panowania Liba wyginęły jadowite węże Ludzie poszli więc polować do kraju na południu Gdyż w lasach tego kraju było mnóstwo zwierzyny I Lip stał się wielkim ułowczym I zbudowali wielkie miasto w pobliżu wąskiego przesmyku lądu Gdzie może rozdziela ląd i zachowali kraj na południu jako puszczę, aby mieć zwierzynę, podczas gdy cały kraj na północy był zamieszkany. Byli dobrymi rzemieślnikami i kupowali i sprzedawali pomiędzy sobą towary dla zysku. Dokonywali też obróbki różnych ród i oczyszczali złoto, srebro, żelazo, miedź i inne metale, a wykopywali je z ziemi. Wyrzucali więc wielkie kopce ziemi, aby znaleźć złoto, srebro, żelazo czy miedź i wyrabiali różne kuncztowne rzeczy. I mieli jedwabie, cienkotkane płótno i wszelkiego rodzaju materiały dla okrycia swej nagości. I wyrabiali różne narzędzia do uprawy ziemi, do orki, siewu, żniw, okopywania i młócenia. Mieli również wszelkie narzędzia, do których zaprzęgali swe zwierzęta. Wyrabiali też wszelkiego rodzaju broń i najróżniejsze kunsztowne przedmioty. I żaden inny naród nie był bardziej od nich błogosławiony, któremu by Pan bardziej szczęścił. I żyli na ziemi wybranej ponad wszystkie inne, albowiem Pan tak powiedział. I Lip żył przez długie lata i miał synów i córki. I urodził mu się Chartom I Chartom był następcą swego ojca. I po dwudziestu czterech latach panowania Królestwo zostało mu zabrane I Chartom służył przez wiele lat Aż do końca swego życia w niewoli I urodził mu się Het I Het był w niewoli przez całe życie I Hetowi urodził się Aaron I Aaron był w niewoli przez całe życie I Aaronowi urodził się Amnigaddach Który był w niewoli przez całe życie I Amnigaddachowi urodził się Koriantum i Koriantum był w niewoli przez całe życie. I Koriantumowi urodził się Kom. I stało się, że Kom odzyskał połowę królestwa i panował nad połową królestwa przez czterdzieści dwa lata. I zaczął wojnę z królem Amgidem, która trwała przez wiele lat, aż pokonał Amgida i odzyskał resztę królestwa. I zapanowania Koma pojawili się w ich kraju spiskowcy, którzy przejęli odwieczne sprzysiężenia i zaprowadzili przysięgi jak za dawnych czasów, zmierzając znowu do obalenia królestwa. I Kom zwalczał ich, ale nie udało mu się ich zniszczyć.